Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejny odcinek Konglomeratu Podcastowego, w którym opowiem Wam o pewnym indonezyjskim slasherze z 2009 roku zatytułowanym Makabr. Jest to film, o którym zapewne wielu z Was i wiele z Was nie słyszało i już wyjaśniam, jak to się stało, że ja się za niego zabrałem i postanowiłem Wam o nim opowiedzieć. Historia jest w sumie prosta. Otóż za Makabr odpowiada duet indonezyjskich twórców, indonezyjskich reżyserów, który znany jest jako The Moe Brothers. I The Moe Brothers to jest duet złożony z Timo Jajanto, czy Tiahjanto, przepraszam bardzo, będę na pewno kreczył indonezyjskie nazwiska w tym odcinku, oraz Kimo Stamboel. I to są goście, którzy wspólnie nakręcili kilka filmów krótkometrażowych i długometrażowych. Zaczęła się ta ich współpraca reżysersko-producentko-stenopisarska od shorta zatytułowanego Dara o którym za chwilę, bo on będzie istotny w kontekście dzisiejszego dania głównego, czyli właśnie Macabre. I nakręcili trzy filmy pełnometrażowe, właśnie Macabre w 2009 roku, Killers w 2014 oraz Headshot w 2016 roku. No i ja za makabr planowałem się zabrać już dawno, dlatego że ja lubię twórczość Timo. To jest gość, którego poznałem no już ładnych parę lat temu, kiedy to na Netflixie pojawiły się te jego krwawe filmy akcji. Na czele przychodzi po nas noc i w zasadzie to był jego pierwszy film, za który ja się zabrałem. No i on mnie zachwycił. Ja pamiętam, że to był okres, kiedy ja żyłem jeszcze rajdami, generalnie tym azjatyckim kinem akcji i Timo w swoim filmie dostarczył mi krwawą jazdę bez trzymanki, bardzo komiksową, bardzo przerysowaną, bardzo odjechaną i żeby była jasność sytuacji, to nie było jakieś wybitnie, wybitne kino na poziomie fabularnym, nie wiem, kreacji, postaci, dialogów i tak dalej, ale... Tamten film pokazał mi, że Timo po pierwsze jest reżyserem, który lubi i rozumie kino, po drugie lubi i rozumie horror, bo każdy kto oglądał przychodzi po nas noc na pewno kojarzy wiele pamiętnych, krwawych scen. No i potrafi instenizować akcje. No i kiedy ja zacząłem sprawdzać tego twórcę, tak trafiłem chronologicznie na kolejne wcześniejsze jego filmy, począwszy od Headshot, który okazał się w sumie pod pewnymi względami dosyć podobnym filmem do Przychodzi po nas noc, trochę słabszym. No i to był właśnie też ten film, który przedstawił mi The Mo Brothers. No i już wtedy ja byłem ciekaw, co ta para twórców zaserwowała. Tym bardziej, że kiedy zacząłem śledzić twórczość Timo, no to okazało się, że on właśnie z horroru wyrósł, bo jeżeli chodzi o to kino akcji, no to w zasadzie od tego 2016 roku, czy nawet właśnie Właśnie wcześniej, od tego 2014 roku, kiedy wspólnie z, z, jeszcze pod szyldem MO Brothers panowie nakręcili The Killers, czy Killers, bo ten przedrostek gdy jest tam nieobecny, no to w zasadzie on operuje w raczej rejestrach takiego krwawego, odjechanego kina akcji, w którym stał się ewidentnie specjalistą, co potwierdził moim zdaniem w, na razie takim jego opus magnum, jakim było The Shadow Strays, błędny cień. Fantastyczny film, jeżeli ktoś lubi kino akcji. No, ja mam wrażenie, że tam już tylko otworzył otwarcie w Japonii to, to, to prawie, że jest etiuda, którą można by było wydzielić, no ale tak jak mówię, sam Timo po rozstaniu czy, czy po rozpoczęciu działalności pod swoim własnym szyldem, no to właśnie mocno poszedł też w kierunku horroru, bo między innymi on zaserwował takie filmy jak Made the Devil Take You wraz z sequelem tego, tego filmu i to jest horror, który ja też mam w planach do nadrobienia, więc ja myślę, że o nim sobie kiedyś też tutaj porozmawiamy, czy poopowiadamy, a tak naprawdę właśnie te późniejsze filmy, Timo, widziałem wszystkie, bo widziałem Przychodzi po nas noc, widziałem Wielką Czwórkę, która jest komedią akcji, ale bardzo sympatyczną komedią akcji, no, i uznałem, że w końcu czas się zabrać za tego te horrorowe dokonania. Tym bardziej, że wygląda na to, że on przeskoczył do hollywoodzkiej ligi. Jeżeli chodzi o twórców kina akcji, bo to on jest reżyserem Nobody 2, na które bardzo z Szymasem czekamy, a teraz będzie pracował przy pszczelarzu drugim. No i jestem bardzo ciekaw, czy Hollywood stępi jego pazur, czy da jednak mu poszaleć w tym, czym jest najlepszy, czyli w odjechanym kinie akcji. Ale, ale, ale, no, rozgadałem się o tym, co doprowadziło mnie do makabr. No i tak jak można to podsumować krótko, moja sympatia do Timo Giaggianto czy Tiahianto spowodowała, że postanowiłem po nadrobieniu tych późniejszych jego dokonań zabrać się za te jego dokonania horrorowe. No i zdecydowałem się, że pójdę chronologicznie. I tak trafiłem na Macabre. Kiedy siadałem do tego filmu, ja nie wiedziałem, bo dowiedziałem się o tym już post factum, kiedy się przygotowywałem do tego nagrania, że Macabre to jest rozwinięcie tak naprawdę shorta Dara. No tak jak wspomniałem, ten short Mo Brothers z 2007 roku tutaj powróci, no bo to jest rozwinięcie tego pomysłu. Właśnie głównym bohaterem Tamtego shorta tytułową bohaterką zresztą była tajemnicza Dara i ona powraca w tym, że film jest z 2009 roku. No i makabr jest opisywany jako slasher, przy czym ja uważam, że jakkolwiek ta klasyfikacja gatunkowa czy przynależność do konwencji slashera jest tutaj jak najbardziej na miejscu, to myślę, że dużo bliżej makabr do popularnych w latach zerowych i właśnie dwutysięcznych, to właśnie jeszcze z tego okresu, kiedy ten film się pojawił z podgatunku torture porn, bo makabr wpisuje się bardzo dobrze w to, co fani ekstremy z tamtego okresu mogą pamiętać, czyli we francuską ekstremę w fale tych różnego rodzaju gritty remake'ów z teksańską masakrą piłą mechaniczną na czele. I jak bardzo ten film się w tę konwencję wpisuje, no to zaraz do tego przejdę, ale zacznę od krótkiego rysu fabularnego i zaczyna się to w zasadzie od takiej stenki, powiedziałbym bardzo mocno obyczajowej poznajemy pewne małżeństwo i grupę ich, ich, ich przyjaciół, którzy wybierają się na lotnisko, bo to małżeństwo wybiera się do Sydney, aby podjąć tam nową pracę, do Sydney, do Australii, no i ta paczka znajomych postanawia ich odwieźć na lotnisko. Jest to grupa bardzo zróżnicowana, bo tam mamy małżeństwo czy, czy parę, gdzie kobieta już jest w bardzo zawa. W ciąży. Mamy właśnie to małżeństwo, mamy siostrę, małżonka tutaj z tej pary głównych bohaterów, pewnego jeszcze odjechanego dziwacznego znajomego tej ekipy, no i oni jadąc w busiku, który... Jako żywo przypomina busika z teksańskiej masakry piłą mechaniczną trafiają na trasie na pewną dziewczynę, która stoi w deszczu, jest zdezorientowana, no i oni się zatrzymują, zastanawiałem się, co jest grane, pytałem, jakiej mogą pomóc. Ona mówi im, że została napadnięta i nie jest w stanie się dostać do swojego domu, który jest tutaj całkiem niedaleko. No i czy oni jej nie podwieśli, podwożą ją, wchodzą do domu, gdzie wida, wita ich nestorka tutaj rodu, czyli właśnie Dara, poznajemy dwoje jej synów, poznajemy jej córkę czyli właśnie Maję, która znalazła się z całą naszą ekipą no i y, ta czwórka y, sugeruje w tonie raczej y, nie, nie pozostawiającym możliwości odmowy, że w podziękowaniu y, za podwózkę uraczy naszych przyjaciół kolację. No i pomimo tego, że oni y, są y, no, w pośpiechu, no bo tak naprawdę no, zmierzają na lotnisko decydują się, że y, nie wypada odmówić, chociaż czują od razu, że co jest w tym domostwie nie tak mamy tutaj jakieś trofea myśliwskie jeden z braci no, wygląda dosyć dziwacznie jest taki zwalisty w okularach nie odzywa się, jest takim mrukowatym bohaterem no ale decydują się pozostać no i jak się szybko okazuje jak się możecie domyślić no nie była to dobra decyzja z ich strony dlatego, że Dara i jej Dzieci no, mają tutaj wobec naszej ekipy konkretne i dosyć, no, powiedziałbym, brutalne zamiary. Jeżeli ta fabuła, którą ja Wam tutaj przedstawiłem, pachnie Wam teksańską masakrą piłą mechaniczną, tak, to jest bardzo dobre skojarzenie. Tutaj nasz duet czy Mo Brothers wyraźnie inspirował się tym filmem, co widać już na samym początku, kiedy to wita nas taki montaż slajdów, różnych zdjęć, fragmentów filmów, który daje nam wgląd pewien w jak się później okazuje życie naszej morderczej rodzinki. Przy czym czuć, że panowie nie tylko naoglądali się filmów, którymi się inspirowali, a Tekstańska Masakra absolutnie nie jest jedynym filmem, do którego tutaj wyraźnie nawiązują, bo myślę, że każdy, kto oglądał oryginalne najście, mówię oryginalne, czyli to z 2007 roku duetu Maury i Bustillo, no to będzie widział tutaj wyraźnie Jaśne także konotacje do tego filmu. Czyli widać, że panowie lubią i ten slasher klasyczny i właśnie chcieli się sprawdzić pewnie w także takim kinie bardziej kojarzonym już z torture porn czy z ekstremum z tamtego okresu. Przy czym robią to bardzo mocno po swojemu. Po pierwsze, widać od początku, że mają pomysł na zbudowanie tych postaci i na zbudowanie relacji. Nie jest to jakoś specjalnie odkrywcze, ale ta grupa ma swoją dosyć ciekawą dynamikę. Postaci są wyraziste, widać to chociażby już w tych pierwszych scenach, kiedy jedna z naszych bohaterek, która jest klnerką w pewnej knajpie, no delikatnie rzecz nie daje sobie w kaszę dmuchać, kiedy to pijani goście jakoś ją tam zaczepiają. Co ciekawe, przy tym stoliku możecie wypatrzyć innego twórcę horroru, którego świetnie już powinniście znać mam nadzieję, że nie tylko z anteny Konglomeratu Podcastowego, czyli Joko Anwara, który pojawia się tutaj w malutkim cameo. Ale tak jak mówię, ta nasza ekipa jest dosyć sympatyczna. No mamy właśnie tą parę, która się spodziewa wkrótce dziecka. Mamy bardzo zadziorną główną bohaterkę, główną protagonistkę. Mamy kolesia, który jest takim narwanym trochę luzakiem z odpowiednikiem jakiegoś takiego wiecie, stonera, ćpuna z Ameryka komedii, który tutaj ewidentnie zagieł swój parol na Maję, która sprowadzi zgubę na całą naszą ekipę. No a mówię, że tutaj twórcy będą mieli także swój twist i swoje podejście do tematu, dlatego, że nie wchodząc w przesadne spoilery, bo będę zachęcał was do seansu tego filmu, jeżeli właśnie lubicie tego rodzaju kino, no to tutaj rodzinka da. Dary I sama Dara będzie skrywała pewną mroczną tajemnicę i bynajmniej nie o kanibalizm, który pewnie gdzieś tam po głowie wam krąży, li tylko chodzi. Także zachęcam do odkrycia na własną rękę. I jeżeli się zastanawiacie, jak ta indonezyjska wariacja na temat kina ekstremalnego wypadła, no to powiem wam, że ja byłem bardzo zadowolony. Ten film nie jest długi, ale on bardzo dobrze wykorzystuje ten swój czas. Bo mamy krótką rozbiegówkę właśnie bardziej taką obyczajową, która konstytuuje nam bohaterów i konstytuuje nam antagonistów ta rozbiegówka trwa gdzieś tam pewnie koło 20 minut i kiedy trafiamy już do domostwa Dary i jej dzieci, no to bardzo szybko cała akcja wchodzi na wysokie horrorowe obroty. No i tutaj robi się naprawdę jazda bez trzymanki i to co powiedziałem, że panowie czyli ekipa duetu The Mo Brothers nie tylko zna ale także lubi kino, jest wyczuwalne w podejściu do materii filmowej, bo ten film robi wrażenie, czy robił na mnie wrażenie na kilku poziomach. Z jednej strony to jest kwestia stricte techniczna. Tutaj po tych 20 paru minutach naprawdę bardzo szybko wchodzimy na wysokie obroty, robi się krwawo, robi się brutalnie i mamy wiele odjechanych tutaj, nie wiem, tortur, śmierci i naprawdę jest makabrycznie, zgodnie z tytułem tego filmu. I te efekty specjalne, no, powiem otwarcie, że robiły na mnie wrażenie, bo warto pamiętać o tym, że to jest debiut pełnometrażowy obu panów, a tutaj naprawdę nie widać, żeby te efekty, nie wiem, były słabe, są pomysłowe, sceny krwawe, no, na potrafią zmrozić krew w żyłach, albo spowodują u nas opad szczęki. Jest to wszystko brudne, brutalne, bardzo mocno właśnie, jeżeli kojarzycie chociażby teksańską masakrę, ten remake, to, to myślę, że wiecie w jakie tony tutaj The Mow Brothers uderzali, bo właśnie to jest ten rodzaj brudu, kiedy nie wiem, pomieszczenia mamy, jakieś zakrwawione, zakrwawione koszule brudne podłogi, jakieś błoto, fekalia i inne płyny wylewające się z różnych tutaj miejsc. No i od tej strony technicznej pod kątem efektów specjalnych robi to wszystko wrażenie. Drugi poziom, który bardzo mi się podobał, to sposób filmowania. Tutaj nie mamy niby jakichś, wiecie, super odkrywczych patentów, ale to jest wszystko bardzo sprawnie i bardzo pomysłowo kręcone. Nie wiem, jak mamy ujęcia z góry niczym w jakimś takim w filmie, czy, czy bardziej raczej w, jak w grze komputerowej, nie wiem, jak w jakimś Hotline Miami, albo jak w słynnej scenie, jest to na wika czwartego, kiedy śledzimy wika, kiedy przebija się przez kolejne pomieszczenia od góry. Mamy zabawy kamerą z różnych kątów, mamy symptomatyczne i symboliczne ujęcia, które nie są delikatnie, rzecz ujmując, subtelne, ale są bardzo fajne i robią wrażenie, jeżeli nic się tutaj nie zmieni, to jak dobrze pójdzie, to pewnie jedno z tych ujęć zobaczycie na tle w tym podcaście, w tym odcinku. No i to jest wszystko bardzo dobrze rozpisane. Także też pod kątem czegoś, co jest dla mnie osobiście zawsze ważne, jeżeli chodzi o taki slasher, który od pewnego momentu rozgrywa się właśnie w jednym miejscu, w jednym domostwie. Czyli całe to domostwo jest dobrze zbudowane i w wiarygodny sposób poprowadzone także my z jednej strony jesteśmy w stanie kupić nie wiem, odcięcie czy pewne zagubienie tych postaci naszych protagonistów a z drugiej strony widzimy jak antagoniści wykorzystują dobrze znaną sobie przestrzeń aby właśnie tutaj naszych bohaterów męczyć na przeróżne sposoby no i trzecia rzecz i to jest coś, co naprawdę parę razy wywołało u mnie szeroki uśmiech i opad szczęki do podłogi. No bo tutaj mamy parę takich odjechanych scen, takich odjechanych pomysłów. Nie wiem, scena z płonącym człowiekiem, żeby znów wiele nie spoilerować, albo scena z piłą mechaniczną. To są sceny takie, które ja zapamiętam na pewno na długo no bo wiecie, to jest tak, że to... Żeby, chciałbym, żeby to jeszcze raz wybrzmiało. To nie jest na poziomie fabuły jakiś specjalnie oryginalny film, bo widać, że oni czerpią pełnymi garściami z klasyki, ale jest to na tyle fajnie przetworzone, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że ten twist, który tutaj nam serwują on jest z jednej strony fajny, z drugiej strony naprawdę upiorny, kiedy już dochodzimy do sedna sprawy i kiedy wiemy, jakie są intencje Dary i jej rodzinki i co oni chcą w zasadzie zrobić i dlaczego. Robi to naprawdę mocne wrażenie, ale właśnie ta pomysłowość, ta frajda, to się czuje, że ekipa miała frajdę bawiąc się na planie i to się udziela y, także mi jako widzowi. Tym bardziej, że ta ekipa aktorska też jest naprawdę y, super dobrana. Dara y, tutaj w tej roli jest y, aktorka której pewnie w niczym innym tak naprawdę nie poznacie, jest świetna. Ona po prostu z jednej strony potrafi być enigmatyczna, ale taka budząca grozę, raczej nie, czy, czy nie budząca tyle grozę, co właśnie taki respekt. Jawi się jako właśnie taka stateczna nestorka rodu, a z drugiej strony w niektórych scenach potrafi się zamienić po prostu w jakąś rozszalałą, opętaną bestię i to jest świetnie ogrywane. Ale cała ta ekipa aktorska wywiązuje się ze swoich zadań. Tutaj bym chciał wyróżnić jeszcze dwójkę, którą jeżeli lubicie azjatyckie kinoakcji to pewnie będziecie kojarzyć, bo jako Ladia, czyli w zasadzie główna protagonistka w tym filmie, pojawia się piękna Julie Estelle, która jest kojarzona zapewne najbardziej ze swojego występu jako Hammer Girl w drugim rajd albo jako operatorka przychodzi po nas noc no i jeżeli widzieliście te filmy to już lepszej le re rekomendacji dla makabr nie potrzebujecie bo ona odwala tutaj równie fantastyczną robotę jak we wcześniej wspomnianych filmach ale na wyróżnienie zasługuje także Arifin Putra który gra tutaj syna Dary Adama i to jest gość, którego też możecie kojarzyć z drugiego rajdu i on jest też świetny, bo w przeciwieństwie do tego zwalistego nie, niemocy takiego braciszka, który ewidentnie też jest stylizowany koncepcyjnie na Lederfersie, tak Adam jest przerażający w zupełnie inny sposób no i to wszystko stanowi mieszankę bardzo dobrą i jeżeli lubicie krwawą, slasherową rozrywkę, to polecam Wam makabre się zainteresować. Tym bardziej, że możecie ten film w sumie, no nie powiem, że legalnie, ale dosyć, w dosyć prosty sposób obejrzeć, dlatego, że on jest między innymi dostępny w całości na YouTube z angielskimi napisami i w całkiem niezłej wersji, jeżeli chodzi o jakość obrazu, także no, jeżeli Was zachęciłem no to myślę, że sięgnijcie śmiało i ja też od razu zapowiem, że przy właśnie mojej sympatii do Timo Giaganto, czy Tiahianto, to na pewno ja się zabiorę za ten, tą jego horrorową dylogię Made the Devil Take You, o której wam opowiem, a być może też wrócę do tych jego filmów akcji, które widziałem i które no na pewno wam polecam, bo, no, zresztą, cóż, jeżeli jesteście fanami kina akcji, to ja podejrzewam, że świetnie te filmy znacie, jeżeli nie, to e, przynajmniej e, The Shadows Trace i przychodzi po nas e, noc e, The Night Comes e, For Us e, powinniście sobie na listę e, wpisać. No i na dzisiaj z mojej strony byłoby to wszystko. Dajcie znać, jeżeli sięgniecie po ten film, czy również dobrze go oceniacie, czy nie. No i mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce przy kolejnych, kolejnych tytułach albo The Mo Brothers, albo samego Timo. Dzięki, do usłyszenia. Cześć.